Bierzemy dwa jajka, obieramy z mleko i nadziewamy na patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu. Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko w drodze, i rozwiedamy. kroimy i podsypujemy sosem. smażymy małym dużą ilością benetyki, i Mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy, aż teraz zwrotnie na czas. Kroimy, mieszamy i podajemy do stołu. Słuchaj dalej. A nóż widelec, przyda ci się to w kuchni. Dzień dobry, dzień dobry. Mm. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu A nóż widelec. Wita się z wami z tej strony Jacek Kuchmistrz i Paweł Prokopowicz. Dzisiejszym mm -hmm. tematem z mojej strony to będzie pstrąg albo troć, Pycha. filet z ryby, mm -hmm. do tego surówka i ziemniaki z piekarnika, grube frytki lub tradycyjne frytki. A z Twojej strony, Paweł? Ja przygotowałem kurczaka, takiego już też właśnie pod majówkę i takiego trochę studenckiego, można by powiedzieć. Kurczak pieczony na piwie. Na butelce lub na puszce z piwa. Bardzo łatwy i bardzo soczysty, fajny yy, przepis, który możecie sobie zrobić sami. A nóż widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Okej, okay, dobra, słuchajcie, więc tak. Kupujemy filety ryby, na przykład właśnie tego pstrąga. Mhm. Jak się kupuje rybę, to już rozmawialiśmy, także już słuchacze będą wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Tak, tak. Jak ktoś nie słuchał, to odsłuchać sobie należy poprzednie odcinki. No. Więc wiemy, że fi mhm. filet to jest... Żeby nam się nie pomyliło, słuchajcie, żeby Wam się nie pomyliło, bo jeżeli w sklepie poprosimy o filet z kurczaka, to Pani przeważnie nam sprzeda kawałek piersi okrojonej, Ta. bez skóry i tak dalej. Natomiast tutaj filet z ryby, mam na myśli tą część płata ryby razem ze skórą. I teraz tak, zaczynamy. My mamy mniej więcej godzinę czasu na przygotowanie tego obiadu. Mhm. Czyli ja zaczynam od czego? Zaczynam od tego, że obieram ziemniaki, Kroję je na połówki w zależności od wielkości lub na czwórki. Wkładam do piekarnika, nastawiam na 180 stopni i one się tam pieką. Jeżeli chcecie frytki, no to obieracie ziemniaki, kroicie sobie albo w takie talarki, okrągłe w poprzek ziemniaka, okrągłe plasterki lub wzdłuż takie tradycyjne frytki. I później sobie je będziecie smażyć na drugiej patelni. Na tej, teraz tak, wyjmujemy tą rybę z y, takiego pojemnika, Przeważnie to jest sprzedawane na takich tackach styropianowych obciągniętych folią. Wyjmujemy tą rybę, płuczemy pod wodą i wkładamy do płytkiej miseczki głębokiego talerza z mlekiem. W zależności od tego, czy produkt jest świeży, czy produkt już jest troszeczkę zleżały, wtedy moczymy od pół godziny do 15 minut w tym mleku. Po moczeniu panierujemy w mące i i, co jest ważną rzeczą, kładziemy na gorącą patelnię z tłuszczem gorącym, żeby to nie był let. No dobrze, a czy jakieś przyprawy jeszcze stosujesz na tego fileta bezpośrednio? po moczeniu i po popanierowaniu, ale można też tutaj jest tradycyjnie słuchaj, natrzeć to delikatnie, czy oprószyć delikatnie pieprzem, wiesz, to tylko tylko tyle. Być może, być może ktoś może tam, do, nie wiem, dokładnie, bo nie dodajemy soli, dodajemy w ostatnim momencie, ale być może tam można sobie to wcześniej zrobić. Ja w sumie dokładnie nie wiem, jak się tam zachowuje sól z rybą, ale my akurat soli nie dajemy. Więc tak. Okay. I to nam nago rozgrzany tłuszcz. Tak, pytania dobrze rozgrzana musi być, to jest istotne i wtedy opanierowano w mące tą, ten płat rybny, ten filet, kładziemy i sobie obsmażamy go. Duży płomień, ile minut, jak to u Ciebie wygląda? A, to jest chwilę, wiesz co, to yy, staram się... Tak, żeby się ścięła ryba. Tak, staram mhm. się żebyśmy unikali takich określeń na oko, albo jak nam się wydaje, bo zdaję sobie sprawę, że dla kogoś początkującego to może być trudne, ale powiedzmy tak, no, w zależności od tego płomienia czy płyty grzewczej, na czym będziemy tam pogrzebać, około 5 minut. W każdym razie że kładziemy tą rybę, podsmażamy ją około minuty dwóch, na drugą stronę, też obsmażamy i ponownie mhm. i tak z dwa razy, po czym troszeczkę przykręcam ten płomień, żeby już nie było tak mocno gorący ten tłuszcz, żeby nam się to nie, po prostu nie spaliło. Tak, i jeszcze dobra, dobra jest, dobry tutaj trik to jest taki, że trzeba mieć taką łopatkę dosyć szeroką do przekręcania tej ryby, do odwracania na drugą stronę, żeby ona nam się nie rozsypała podczas tej, podczas tej czynności, bo jeżeli będziemy to robić zwykłym widelcem, tak jak na przykład ze schabowym byśmy chcieli to zrobić, to, to ryba nam się zniszczy, po prostu ten kawałek się rozleci, prawda? Tak, oczywiście, tak, to jest bardzo ważne, słuchajcie. No jeżeli Tutaj ma... trzeba delikatnie operować, bo mięso ryby jest delikatne. Mhm. Tak, jeżeli macie Patelnie na przykład jakąś teflonową, pokrytą jakąś taką powierzchnią nieprzywierającą, to jest bardzo ważne, żebyśmy, a broń Boże, z daleka z jakimkolwiek metalem, używamy do tego drewnianych łopatek lub takich sąstw z takiego tworzywa, specjalne do tego typu przeznaczone szerokie łopatki i wtedy delikatnie tą rybę obracamy masz rację, to jest ważny element nie, robi, nie róbcie tego widelcem czy czymś takim na zasadzie, że chcesz nadziać i obrócić, nie, to musisz podważyć, przesunąć drugim, drugim elementem na przykład taką łopatką drewnianą, nasunąć na tą łopatkę plastikową, czy odwrotnie, jakbyś to obracał i delikatnie obracasz na drugą stronę. No w każdym razie ja tę czynność powtarzam dwa razy, czyli tak jak powiedzieliśmy wcześniej, na gorący tłuszcz, z tym, że to nie, nie, tego tłuszczu nie może być dużo, nie może być znowu za mało, ale nie może być dużo, żeby to nam nie pływało, no bo wiadomo, że tłuszcz generalnie jest potrzebny ale jak jest jego za dużo, no to jest, jest niepotrzebny no tak, i jeszcze nie wolno zostawiać jak już zmniejszasz ten płomień to nie można nigdy ani mięsa, ani ryby zostawić żeby ona pływała w oleju, czyli jak kończymy smażenie, to musimy zdjąć to z patelni bo później tak cały ten tłuszcz nam wchłonie się w potrawę, to też nie jest dobre tak jest, tak, tak, to jest bardzo ważna uwaga, no i na zakończenie pamiętajcie o tym, aby używać, nie ma oleju uniwersalnego, zapomnijcie o tym, e, używamy, ja używam w swojej kuchni, proszę Pana, dwóch lub trzech rodzajów olej. A olej do smażenia, olej do mm, na przykład pieczenia, czy do, e, lub one są połączone do smażenia i do pieczenia i olej na zimno, na przykład właśnie taki e, olej, no oliwę z oliwek lub jakiś tam na przykład e, z pestek e, winogron, czy z orzeszków ziemnych, tak już droższy mm -hmm. używam do sałatek na zimno, prawda? O tym pamiętajmy. Tak jest. No i ta rybka nam się podsmaża. W, tu, jaki to jest, w którym to jest momencie? Jak to jest? Skąd się dowiedzieć, że ta rybka już jest nam, że ona już jest dobra? To będzie właśnie delikatnie możemy nakłuć lub nawet brzegiem tej łopatki, którą żeśmy obracali tą rybę, delikatnie możemy ją jakby tak nadusić i wiadomo, że jeżeli to będzie miękkie, to znaczy, że ryba już jest gotowa i teraz tak, przypomnę jeszcze raz ziemniaki w zależności od ilości osób, które to będą, ile osób to będzie jadło, one się obieramy, ziemniaki kroimy, płuczemy i wkładamy do piekarnika jako takie ziemniaki z piekarnika oczywiście można to zastąpić zwykłymi ziemniakami gotowanymi w wodzie i później zgniecionymi na pirę, ale to nam bardziej to tak odpowiada, wiesz, kompozycyjnie później na talerzu, bo powinniśmy jeść smacznie zdrowo, ale kolorowo ale i tak estetycznie Prawda? W, związku z tak tym, no, w związku z tym nam y, się te ziemniaki tam pieką w piekarniku, na około tak 180-160 stopni. W tym czasie później zajmujemy się rybą, tak jak wcześniej mówiliśmy, moczoną tam w mleku i w tym momencie, gdy na przykład ryba się moczy w mleku, możemy się zająć surówką, co wcześniej powiedziałem. Czyli obiad bez surówki, to jest jak żołnierz bez karabinu. Jest do tego dania nam podpasowało w tym tygodniu dwie marchewki, proszę pana, jabłko, marchewkę, Płuczemy. Obieramy obieraczkiem, mhm. do tego jabłko. Ja robię w ten sposób, że no, generalnie owoce, które, pamiętajcie o tym, należy myć, owoce, które stoją u mnie w kuchni, w koszyku są już umyte. Więc ja sobie swobodnie biorę takie jabłko, kroję je na cztery, wydrążam szypułki mhm. i na tarce, o tarce żeśmy już w poprzednim odcinku mówili, na tarce ścieram jedną marchewkę, jedną połówkę jabłka, następnie drugą marchewkę, drugą połówkę jabłka. Do tego daję łyżeczkę chrzanu i łyżeczkę mm -hmm. śmietanej. To wszystko mieszam. A, przepraszam, momencik, momencie, przepraszam. Wcześniej, zanim, jak to zszatkuję, skrapiam to sokiem z cytryny. Następnie dodaję łyżeczkę chrzanu, łyżeczkę śmietany tak. kwaśnej. To wszystko mieszam. Dodaję sól, pieprz do smaku. I już mam gotową surówkę. Wracam do ryby, tak jak wcześniej już opowiadałem. Ryba nam w tym czasie się namoczyła, wyjmuję z tej zalewy delikatnie mlecznej, obtaczam w mące i buch na tą gorącą patelaszkę. obsmażamy z jednej strony, z drugiej strony na dużym ogniu, później zmniejszamy do połowy i tak pilnując to, tak się nam to piecze. No i po czym wyłączamy gaz, rybę odkładamy. Można zrobić w ten sposób. Na talerz wyłożony papierem, takim ręcznikiem papierowym. On jest taki troszeczkę taki grubszy niż zwykła kartka papieru. On nam ładnie wsiąknie. Kładziemy na to rybkę, on nam ładnie wsiąknie. Ten papier odsączy nam, jakby od, odciągnie nadmiar tłuszczu. Też tak robię. No i już mamy rybkę gotową. Surówka już jest gotowa. Bierzemy, proszę Pana, otwieramy piekarnik, wyjmujemy te ziemniaczki, sprawdzamy oczywiście, czy są miękkie, powinny być i to wszystko nam mniej więcej zajmuje około godzinki czasu. a Kładziemy na talerz i kroimy odrobinę ziemniaczka, kroimy odrobinę rybki. Widercem nakładam sobie na surówkę i niebo w gębie i jestem szczęśliwy bardzo i dobrze. mimo, że też za oknem jest świetnie. Jedźcie ryby, bo ryby zdrowe, a ten, a chciałem powiedzieć, że chrzan też bardzo dobrze komponuje się z rybami. Także jeżeli nie próbowaliście jeszcze, to właśnie odrobina chrzanu zawsze z rybą będzie pasować do siebie. No a do picia m, dla dzieci soczek, a dla dorosłych lampka białego wina. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No i to ty było to było tyle, jeżeli chodzi o oprawę ryby. Słucham Ciebie, Pawełku. No ja bym proponował dla kogoś, kto nie ma ochoty na rybę, zrobić sobie kurczaka. A że taki majowy nastrój, to może kurczaka w piwie. To taki przepis, y, można powiedzieć, trochę studencki, bo bierze się kurczaka całego, myje się go, pozbawia się go resztki tych piór, włosów i, i, i innych takich nieczystości. Przygotowuje się go, nie odcinając szyi. Co ważne, takiego kurczaka skrapiamy oliwą, to znaczy smarujemy sobie ręce oliwą taką rafinowaną albo olejem słonecznikowym, delikatnie go nacieramy i później pokrywamy go powierzchnią i w środku też można mieszanką przypraw. Ja daję majeranek do kurczaka, to taki typowo polski kurczak z majerankiem. Daję odrobinę pieprzu, daję ząbek zgnieciony czosnku, troszeczkę soli i papryki czerwonej słodkiej. Taką mieszanką nacieramy porządnie kurczaka i on powinien sobie w tej mieszance odpoczywać. Albo przez 2-3 godziny, albo przez noc może odpoczywać, tak żeby mięso dostało smaku, żeby ta przyprawa przeniknęła w tego kurczaka naszego. Następnie rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni. Mniej więcej godzina pieczenia na każdy kilogram kurczaka. Jeżeli kupimy takiego Około 1,5 kg, bo mniej więcej taki kurczak przeciętny tyle waży, to proponowałbym go piec przynajmniej 1,5 godziny. Jak to się piecze? Rozgrzewamy piekarnik, blachę dajemy na sam dół piekarnika, otwieramy piwo, jeśli mamy piwo w puszce to otwieramy, upijamy ze 2-3 łyki. Jeżeli mamy w butelce to też powiedzmy 2 trzecie musi zostać w tej butelce, resztę odlewamy sobie na bok i nadziewamy tego kurczaka na tą butelkę, czy też puszkę. Po prostu yy, nakładamy go od góry i wstawiamy na tym piwie do rozgrzanego piekarnika. Ten płyn, który jest w środku, powoduje, że kurczak pieczony w ten sposób nie jest suchy. Ta pierś jest taka delikatna, soczysta i dodatkowo krążą te aromaty piwne. Także myślę, że taki kurczak podobałby się pewnie Bani <śmiech> z podcastu o piwie. No dobra, to się nie przewróci, cała ta konstrukcja? Czy to podpierasz jakiś co jasne. Nie, nie przewróci się. Kurczaka można związać nitką, tak jak powiedzmy do pieczenia też narożnie. Yy, wiesz, tak zgrabnie sobie wiążemy te skrzydła i łódka w ten sposób, żeby on yy, nie kiwał się na boki. I Ja stosuję akurat puszkę, z tego względu, że ona będzie bardziej stabilna. Niektórzy robią to w butelce, podobno też wychodzi. I teraz wiesz, jak już, jak już sobie go postawisz i ustawisz na, tym, na, na, na, tej, no na tej puszce załóżmy, to on stoi stabilnie przez cały czas. Jak się zacznie piec, to przecież on nie jest taki, wiesz, elastyczny, tylko się ścina to mięso i już ten kształt pozostaje. No dobrze, to jeszcze podpowiedzmy dla tych słuchaczy, którzy mają elektryczny piekarnik. Czy to robić z obiegiem wymuszonym przez wentylator, czy bez? Wiesz co, hmm, można robić z termoobiegiem jak najbardziej, to wtedy czas tego pieczenia powinien być krótszy, ale musimy co jakiś czas, no na pewno już po pierwszej godzinie zaglądać do piekarnika i obserwować czy ta skóra nie jest już zbyt brązowa, czy nie jest za bardzo spieczony. Oczywiście kiedy stwierdzimy, że on jest gotowy, bierzemy wykałaczkę i nakuwamy go tam w łódko, powiedzmy w okolice piersi, Wbijamy, jeżeli, jeżeli już widzimy, że to mięso jest mięciutkie, to możemy śmiało go zdjąć. Bardzo dobrze też się go dzieli, bo później, mówię, to mięso jest soczyste i on piecze się i od zewnątrz, i od środka, bo to piwo w naczyniu się nagrzewa i oprócz tego, że oddaje swoje wonie i swoją wilgoć, to, to naczynie, czyli tam butelka rozgrzana czy puszka, też piecze kurczaka od środka, więc on się piecze i z zewnątrz, i od środka, i to jest taki dobry sposób. Bo nieraz jest tak, że kurczaka niby mamy upieczonego z zewnątrz, a w środku jeszcze czasami gdzieś tam przy kości może być niedopieczony, a tutaj nie ma możliwości on zawsze się upiecze. Jest bardzo delikatny, jest taki soczysty, nie jest wcale piwny w posmaku, ale właśnie mówię, przez, to, przez ten płyn, z którym on się piecze, on jest taki mięciutki, soczysty i delikatny. No dobrze, no jeszcze są tylko dwa pytania. Słuchaj, jakie piwo? Czy to ma być porter, czy jakiś lager, czy jakiś tam inny? Raczej jasne piwo, jakiś lager. Porter mógłby być za ciężki, wiesz? Poza tym tego piwa już i tak nie, nie, nie wykorzystamy, bo to, co mm, się piecze, to nadaje się tylko do wylania. Ta część, która nie wyparuje. Zwykłe piwo, jasne takie za, wiesz, 2,50 może być, wystarczy. Mm -mm. No dobra, to by jeszcze przypomnij, jaka, tem jaka temperaturka? Słuchaj, żeby nie spiec go za bardzo z zewnątrz, 180 stopni wystarczy. I od razu, tak? Nie dajemy, powiedzmy, na przykład 200 i po, po, po 10 minutach zmniejszamy, tylko... Nie, nie, nie, nie, nie, nie normalnie 180 wkładasz i po prostu czekasz aż minie ten czas, który tam sobie wyznaczasz kilogram kurczaka godzinę czyli półtorej kilo załóżmy, półtorej godziny i sprawdzamy sobie, czy już jest ok jeśli nie, to jeszcze te 10-15 minut można spokojnie sobie dopiec ewentualnie skrócić czas przy, przy termoobiegu i później zdejmujemy go delikatnie żeby się nie oparzyć musimy, musimy to wszystko wyjąć najlepiej na jakąś miskę metalową czy jakąś tacę, później ostrożnie go zdjąć z tej puszki, czy też butelki no i wtedy już porcjować, on bardzo jest delikatny więc łatwo jest go podzielić na części i od razu można go podawać, czy też z ziemniaczkami w ten sposób jak Ty podałeś, z frytkami czy też z jakąś bułeczką pszenną, bardzo dobrze smakuje No i do tego jakaś surówka by się przydała Można by na przykład y, zrobić pomidorki, które już w tej chwili są pachnące Na przykład ze śmietanką Z odrobiną śmietanej i z cebulą, delikatnie nasoloną chwilkę wcześniej i to będzie bardzo fajnie się komponować z takim kurczakiem. To dobrze. Słuchaj, to jeszcze powiedz tak, jak Ty uważasz tak z praktyki, czy lepiej kupić taką, taką kurę, czy kurczaka większego, tak jak powiedziałeś przed chwileczką, półtorej kilo, czy lepiej kupić powiedzmy dwa mniejsze kurczaki, takie po 70, czy to pół, pół kilograma? Wiesz, co ja tak różnie próbowałem te kurczaki, i z reguły, jak idę kupić, to kupuję właśnie zawsze takiego kilo 30, kilo 50. To jest porcja, która spokojnie wystarczy na pewno na obiad, nieraz na dwa, zależy, co się z tego robi. Do pieczenia no, będzie lepszy taki około 1,5 kg, moim zdaniem. Dużo większy nie, dlatego że on będzie się piekł długo, i, i większy kurczak, tym to mięso może być twardsze później, wiesz. No. A z takiego małego, no to mm, chyba, że na jedną osobę, bo dla kogoś to może być mało, wiesz? Dobrze. To jeszcze, słuchaj, przypomnij mi jeszcze raz, jak go opłuczemy, to nacieramy go, tak jak mówiłeś, tak? wiesz co, ja to robię tak, biorę odrobinę oleju słonecznikowego wylewam sobie na rękę i całego go smaruję, tak żeby, żeby później łatwo te przyprawy się do niego przyczepiły robię sobie taką mieszankę czyli biorę taką biorę sobie talerzyk, na niego mielę sobie świeżo czarny pieprz, dodaję łyżeczkę słodkiej papryki w proszku dodaję troszeczkę soli i tym, tą mieszaniną posypuję kurczaka i dodatkowo zgniatam ząbek czosku i też nacieram go. Można, można od razu z tym olejem sobie pomieszać i wtedy go nacierać. Mm -hmm. I jeszcze tam mówiłem o majeranku, też warto go dodać, wtedy kurczak ma taki delikatny, przyjemny bardzo smak. No to, sobie, no później, no to czyli już mamy w sumie... Fajny obiad taki reprezentacyjny, bo myślę, że to może być wiesz, podawane tutaj w gronie czy to rodziny, czy znajomych, czy ktoś, gości, którzy przyjdą. No spokojnie, tak, bez problemu. To będzie takie ekstra danie, bo można ewentualnie, jakby się miało taki stojak, to w sumie można podać takiego kurczaka. A, wjechać na stół. Oczywiście, tak, na stół i wtedy tam mm -hmm. ewentualnie odkrawać. No a jak, jeżeli będziemy jedli w domu, no to rzeczywiście można poodkrawać po części tam z tej przedniej piersi, czy nóżkę, jeżeli ktoś jest amatorem. I to, co pozostanie nam no to co? Jak to pozostanie nam, no to oczywiście możemy sobie to zluzować, czyli obrać wszelkie, obrać wszelkie kości z tego mięsa i później z tego można dowolne rzeczy robić, ale o tym to już opowiemy, gdy wrócimy do zupy. Chyba myśmy to mówili, albo ja się pomyliłem. No w każdym razie, co robimy z rzeczami, które są... Przykładowo tutaj, co, co robimy z mięsem, które nam zostaje z obiadu, czyli tutaj tego kurczaka, albo co robimy z mięsem, które nam zostaje z gotowania na przykład tej zupy. No, jeszcze nie mówiliśmy o tym, ale tak powiedzmy, tą wątróbką trochę już wspominałeś ostatnio, że możemy na przykład zrobić z tego farsz do czegoś, jeśli, jeśli dobrze myślę. Tak tak tak, tak, tak, tak, tak, tak. To opowiemy następnym razem. No i czas na A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Ja dzisiaj ze swej strony, słuchajcie, opowiadaliśmy o tym, jak robić sobie ciasto drożdżowe, aby się nie napracować. Dzisiaj dzisiaj będzie tak, ja poproszę Ciebie, żebyś powiedział, co tu się daje na górę. A ja opowiem Wam o placku drożdżowym pracującej kobiety. Oczywiście, bo gotowanie ma być przyjemnością, a nie udręką. Podaję składniki, tak ewentualnie powtórzę je później. 3 szklanki hmm. mąki, 4-5 deko drożdży, 3 czwarte kostki masła, 3 jajka, szklanka cukru, szklanka mleka, łyżka oliwy, sól, cukier waniliowy, starta skórka z cytryny lub aromat bakali. Proszę, powiedz nam, jak, jak to robimy, jak wykonanie. Okay, dobra, więc tak, drożdże mm, wymieszać yy, i teraz yy, słuchajcie, Czasami modyfikuję te różne przepisy, ale tutaj jest to ważna, jest ważna kolejność. Naprawdę jest ważna kolejność. Można to zrobić inaczej, ale ja raz się pomyliłem i później miałem kłopoty, żeby to ciasto nie wyszło tak smakowite, jak powtarzałem, ten, powtarzałem zrobienie tego ciasta zgodnie z, tymi, z tym przepisem. Czyli tak, drożdże mm. wymieszać z cukrem. Dokładnie, żeby się ten cukier w drożdżach rozpuścił. Dodać następnie, to będzie taka masa gęsta, coś jak plastelina, następnie dodać jajko, jajko, przepraszam, trzy jajka, dodać jajka oraz rozpuszczone w szklance gorącego mleka masło. To też jest ważne, żeby... A, to musimy u, uważać taką technikę, zastosować w wiecie na przykład w większym, do większego garka wkładamy mniejszy garnek, którym będzie mleko i masło, żeby nam się to nie przypaliło, a mleko nam się nie zagotowało lub jeżeli mamy tam płytę taką indukcyjną, to dajemy na taki niski, na pierwszy stopień czy taką niską, niską temperaturę, żeby to nam się na tyle podgrzało, aby masło się swobodnie rozpuściło. Dosypujemy mąkę, sól, aromaty, oliwę, bakalię. I mieszamy. Mm -hmm, ale to poczekaj, bo jak już będziesz dodawał to mleko, to nie może ono być bardzo gorące, bo wtedy zabije ci te drożdże. No, ono tak. musi być już potem oczywiście. przestudzone, tak? No, no, oczywiście, że dobrze. Wskazać, dlatego zwracam uwagę na to, aby to mleko, wiesz masło w mleku się rozpuści, jeżeli będzie ciepłe. Czyli jeżeli, tak, na, na tyle podgrzewasz to mleko, żeby masło się rozpuściło, żeby, no tak. żeby, całe się, żeby całe było płynne i wtedy to zdejmujesz sobie z płyty, czy tam z tej kąpieli wodnej studzisz, tak powiedzmy, żeby miało nie więcej jak te 35-40 stopni i w takim stanie możesz to dodać do ciasta, bo jak będzie bardziej gorące, no to wtedy zabijesz te drożdże. Tak, oczywiście. Więc... Także tutaj trzeba z tym uważać. Okay. No, właśnie mhm. dlatego mówiłem w tej kopili u mnie w kuchence jest tak, że jeżeli się naje na ten najniższy stopień, no to to jest po prostu, wiesz, idealnie. Myśmy to mierzyli, to w tej kopili mhm. właśnie wodnej to jest właśnie idealne, te 38-40 stopni to jest super. Dobrze, no to świetnie. Bo tam wiesz, wcześniej mówiłeś, że za gotowe mleko, dlatego tak? dlatego. A to przepraszam. To, o to zapytałem. O to mhm. Absolutnie nie, nie, nie, nie. Dobra, to przypomnijmy jeszcze raz. Dro... No to nie, nie, to już mamy teraz jasność, czyli, czyli pilnujemy tylko temperatury, żeby niczego gorącego nie dawać. Tak. Może być ciepłe, nie więcej jak 40 stopni, bo wtedy inaczej jeśli postąpimy to zabijemy drożdże po prostu wysoką temperaturą no ale to już też wspominaliśmy wcześniej w tych ciastach drożdżowych co były dobrze, kontynuuj Teraz, no i tutaj jedyna moja modyfikacja polega na tym że Pana, że tu jest napisane tak na formę lub blaszkę posmarować tłuszczem, wlać ciasto i pozostawić przykryte ściereczką na co najmniej 7 godzin ciasto ciasto nie jest pracochłonne i jeśli przygotowujemy je rano przed pracą, po powrocie można je włożyć do piekarnika i piec przez godzinę. I teraz nasza e, praktyczna modyfikacja tego przepisu. My używamy papieru do pieczenia, więc tutaj nic nie jest mhm. w I druga rzecz, y, no czy to rano, czy po południu, obojętnie, bo można to zrobić przykładowo w sobotni poranek o dziewiątej i po południu będziemy mieli dla gości, których się spodziewamy powiedzmy tam gdzieś koło godziny 17-18, będziemy mieli gotowe ciasto. I teraz takie tak. dwie praktyczne uwagi. Jeżeli mówimy o szklankach, to ja mam na myśli taką szklankę, wiesz, takiego arkorok, czy takiego szkła dymionego z łóżkiem. Czyli taką bardziej 250 ml, czy bardziej 200? Bardziej 200, wiesz, 200, 220 Dobrze. ml, coś takiego. Mhm. I, I jeżeli czasami na kostkach jest, na tym opakowaniu z kostki masła jest wydruk, z tym, że to jest dzielone, wiesz, tak na 50, 100, 150, 200, 200. Tak, tak. Mhm. 50 lub 200, jeżeli jest mniejsza kostka. Natomiast tu w przepisie jest czwarte kostki masła. No myśmy to jakby przeważyli i nam wyszło, że to jest 188 gramów masła. Jeżeli mamy wagę, no to zresztą ja polecam i rekomenduję zakup, zakupienie sobie wagi, żeby można było to nawet, wiesz, mam na myśli to, że jeżeli przeważę sobie. Przepisy szklankę, są wtedy powtarzalne. Mhm. Jeżeli przeważę sobie szklankę mąki to będę wiedział, ile ona ma. I później przykładowo sprawa jest prosta. Bo stawiam sobie taką Bo miseczkę, możesz sobie przeliczyć tego. Mhm. Miseczkę, w której będę to mieszał. I po prostu, wiesz, dałem sobie, tak jak to było na początku było, dałem sobie drożdże, dałem sobie cukier, to wszystko sobie wymieszałem. Dodałem jajka i później to, wiesz, i to później wszystko z tym mlekiem, co żeśmy mówili, które nie było, żeby nie było za gorące. I dosypując mąkę, już później, jak już będę wiedział, ile to jest, dosypuję mąkę i patrzę, ile ona tam waży i wtedy już mam odpowiednią ilość tego odważonego. A, to ty jesteś taki matematyk, bo ja to lubię wszystko mniej więcej na, na, na czuja, na oko robić. No Może się, nie wszystko nie, się tak. da, ale, oczywiście. ale ja już tak nie, nie, liczę, nie liczę tego nigdy i też nie mam wagi yy, no, w kuchni. Że, no, oczywiście, że tak, ale musisz pamiętać o tym, że jeżeli ktoś będzie to robił pierwszy raz, no to wiesz, może się stresować, bo no wtedy tak bo, bo mu coś nie wyjdzie i powie, no co oni tam opowiedzieli no zrobiłem tak jak chcieli, a tak nie wyszło prawda? E, no, oczywiście ktoś kto ma taką eksperiencję jak ten, no to sobie tam dodaje na oko, ja nieskromnie tutaj mały wtręcik zrobię że wczoraj upiekłem placek pod e, pizzę i też to było po prostu na oko, sypnąłem e, dosłownie, sypnąłem drożdże e, dodałem e, dodałem mleka i wody i y, mąki dosypywałem, sypnąłem mąki tak 100 gram na oko, dosłownie, no tak, tak. Może tam było 120 gram. Zamieszałem, odstawiłem na 10 minut, to mi zaczęło rosnąć i dosypywałem mąki, mieszałem, mieszałem, dosypywałem mąki, mieszałem, mieszałem i mówię, a, okej, okay, może być. Ale dla no kogoś... bo już wiesz, jaka, jaka powinna być konsystencja i wtedy jest ci łatwo. Mhm. Tak, no i dodałem oliwę oczywiście. I, ale dla kogoś, kto będzie robił pierwszy raz, no to, no może mieć... To nie jest takie jasne. No nie, nie? Ma, nie, nie ma, tej pewności i nie wie, czy przesadził z mąką, czy... Czy postępuje poprawnie, tak, tak, tak, tak. Teraz, tak. no to tu, no tu masz. Rację. Teraz tak. I ja mam właśnie taki, tutaj taką, um, taką prośbę do ciebie, ponieważ ja jeszcze akurat tego nie robiłem, bo to ciasto później już po tych siedmiu godzinach, ona nam ładnie wyrośnie. I praktyczną Tam, uwagę, słuchajcie, przykrywamy to ściereczką, ale ja mam akurat w szafkę, w której trzymam zakwas na chleb, i ta szafka jest umieszczona za lodówką no a jak praktyka wskazuje ten radiator z lodówki jest zawsze ciepły i to miejsce jest jakby tak w naturalny sposób zawsze ogrzewane nawet w gorące, czy zimne raczej, zimne dni i ja to sobie do tej szafeczki zamykam i nie muszę niczym przykrywać, ale tutaj jest taka uwaga, pamiętajcie jak będziecie przykrywać jakąś ściereczką lnianą czy pawełnianą, żeby to było tak napięte, bo zrobi się coś takiego przykrego w momencie gdy to ciasto urośnie, a ściereczka będzie tak jakby w naturalny sposób wklęsła i to się po prostu przyklei. I w momencie, gdy my ściereczkę zdejmiemy, no to zburzymy całą konsystencję tego wszystkiego, wiesz? Tak, a powiedz mi, czy jakoś na górę wykańczasz to ciasto, czy dajesz owoce, czy dajesz kruszonkę, czy coś innego no właśnie, może? w przepisie to jest y, dać bakalię i my robimy w ten sposób, że moczymy rodzynki y, w ciepłej czy gorącej wodzie, one napęcznieją, Yy, przy, przy, wkładam je do mm, durszlaka do, do yy, i posypujemy moką i tak potrząsamy w ten sposób, żeby... Hmm, a wcześniej jeszcze przeglądacie zapewne, żeby nie było tam jakiś odrobinek piasku, gałązek czy też tych szypułek? wiesz co, to mi się teraz nie zdarzyło, ale być może ktoś kupi takie rodzynki zanieczyszczone, ale mnie się jeszcze to nie zdarzyło. No, to, no zwróćcie uwagę, bo nie, nie, znaczy niektóre są takie fajne, takie jak sułtanki, to są bardzo ładne, zależy od gatunku i od ceny, ale czasami jak są takie drobniejsze, to warto zwrócić uwagę, żeby tam nie było czegoś, co potem będzie Wam przeszkadzać w tym cieście. Tak, tak. I, ten zabieg, mhm, ten, i wtedy... ten zabieg powinien teoretycznie spowodować, praktycznie czasami też się tak zdarza, że te rodzynki one się po, po pierwsze dobrze się komponują, właśnie z czasem drożdżowym, a po drugie te rodzynki, jakby tak zawieszą się. Jest szansa, że nie opadną całkowicie na dno, tylko będą, jakby w tym. Tak, tak, przez tą mąkę w, w tym cieście. I teraz tutaj moja prośba do ciebie jest taka, ponieważ jeden z naszych słuchaczy zadzwonił do mnie i mm, on bardzo lubi. On bardzo lubi, pozdrawiamy, ma na imię Michał, pozdrawiamy serdecznie panie Michale. Pozdrawiamy. Lubi bardzo budyń i on robił ciasto właśnie nasze, to, które ty, o którym ty opowiadałeś. Z Tą szarlotkę z budyniem. Z budyniem, mhm. tak. No i, i właśnie, z czego ja się bardzo cieszę, to właśnie zrobił... Um, do, tak jak ja bym chciał. Czyli po prostu ona w związku z tym, że on pracuje w nocy, rano zawiózł mm -hmm. dzieci do szkoły i do przedszkola, żona zawiózł do pracy, wrócił do domu, przespał się, wstał, no, odsłuchał naszego podcastu, a zszedł do kuchni a, i, zrobił, yy, i zrobił właśnie to ciasto z budyniem. I żona miała niespodziankę i bardzo się ucieszyła i ja jak usłyszałem tą historię, to też bardzo się ucieszyłem. I, no to super mhm. i tutaj właśnie Michał prosił aby Michał prosił abyśmy powiedzieli coś na temat właśnie ciasta drożdżowego z kruszonką bo on lubi ciasto drożdżowe z kruszonką ja mu powiedziałem A, że proszę cię bardzo ja mu powiedziałem że w zasadzie ten poprzedni przepis który podawaliśmy również można po prostu wyłożyć na na blachę i zrobić z kruszonką ale mm, ale on raczej uznał, że to ciasto raczej jest drożdżowe, raczej, ponieważ ono jest takie plastyczne i fajne do formowania, raczej na właśnie takie rogaliki, pierożki na słodko, czy coś w tym stylu. W związku z tym pomyślałem, mm -hmm. że w takim kładzie można by zrobić, jak to ciasto już byłoby. Właśnie nie pamiętam, czy to już jest, jak one są upieczone, to wtedy je się e, posypuje tym, czy jak ono urośnie? Powiedz. Nie, nie, nie. Ja, ja robię tak, no, jak, jak urośnie chyba, wiesz? Okay. Przed włożeniem do piekarnika. No I do. teraz kruszonkę... Fajnie. I teraz kruszonkę jak, jak się robi? Bierzesz y, pół na pół cukier z mąką w takiej samej ilości? Dobrze. Na na załóżmy okay. to... Przepraszam Cię, no. dobrze. Czyli tak, szklanka mąki, szklanka. To za dużo byłoby. Ja bym dał pół szklanki mąki i pół szklanki cukru. Okay. To sobie mieszamy, żeby nam się wymieszały te, te składniki. Może być na, na stolnicy, bo to będziemy też zagniatać. I dodajemy odrobinę e, masła. Powiedzmy tak, że na, na, na pierwszy raz e, naczuję to po łyżce tego masła. Masła powinno być dwa razy mniej niż... E, niż cukru i dwa razy mniej niż yy, mąki, no bo mąki jest tyle samo, czyli jak będziemy da dawać pół szklanki cukru i pół szklanki mąki, to trzeba by było dać ćwierć szklanki masła, no tak w uproszczeniu ale lepiej dać mniejszą ilość tego masła i później sobie, doda yy, później sobie ewentualnie dodawać wiesz? Mm -hmm. i teraz mamy z zarobić z tego yy, ciasto takie o jednolitej konsystencji, które będzie nadawało się do ucierania na tarce. Żeby to ciasto nie było za wolne, ale też nie było i za gęste. No tak jak na kluseczki jakieś, prawda? Aha, to, to na tym myk polega. Ja no. się zawsze zastanawiam jak to się dzieje, że to tak K jest... No właśnie, no to dobra. Bo to, jeszcze... to tylko trzy składniki są potrzebne: dobre, dobre masło, prawdziwe, mąka, pszenna taka, powiedzmy taka, jaką dajesz do, do tego ciasta drożdżowego. No i cukier wrocławska. No i cukier. Niektórzy dają cukier puder, ale myślę, że zwykły cukier też może być, ja robię na zwykłym i nic tam się złego nie dzieje. Nie ma żadnych przeciwwskazań. No i słuchaj, zarabiasz to, zagniatasz to w jedną taką zgrabną kulkę. Możesz to troszkę, jeżeli to ci w rękach zrobi się bardzo miękkie, to możesz na chwilę wsadzić do lodówki. Na przykład w tym czasie, kiedy to ciasto rośnie. Lepiąc z tego taki wałeczek zgrabny, który będzie ci potem dobrze trzymać. I przed włożeniem ciasta do piekarnika ucierasz nad blaszką tą masę i tak powstaje kruszonka. Tylko trzeba pamiętać, że jak zapie zapiekasz ciasto z kruszonką, jak je pieczesz, to temperatura nie może być za wysoka, bo ona wtedy się zrumieni zbytnia z góry. W jakiej temperaturze będzie to ciasto Twoje się piekło? No właśnie, dzięki, że o tym wspomniałeś, bo mi się wydaje, że chyba zapomniałem o tym powiedzieć. W przepisie jest... W przepisie było włożyć to na, na godzinę do pieca, ale zapomnieli napisać do jakiej temperatury. No myśmy na no, początku to Ile tam właśnie... 180. Proszę. 180 czy 160? No I ile tam na proponujesz? Początku robiliśmy w 200 i nam się to spiekło za mocno, spaliło prawie. No 200 troszkę za dużo, tak, tak. Tak jest. Więc właśnie na 35 minut, proszę pana, na 180 stopni, albo nawet 170. No i będzie dobrze. Mhm. słuchaj, więc tak na pewno, na pewno 160 do 180 to będzie temperatura dobra mhm. i obserwujemy żeby, żeby to nam na wierzchu za bardzo się nie zrumieniło na pewno w tej temperaturze się, w tem, tej temperaturze się upiecze ale mówię, jeśli kruszonkę będziemy dawać to pilnujmy, żeby to się za bardzo nie zrumieniło mhm. nóż Widelec najsmaczniejszy podcast w sieci no właśnie no to co, nie pozostaje nic innego jak życzyć sukcesów naszym słuchaczom na polu kuchennym walki z przyjemnościami podniebienia dokładnie jeszcze chciałem dodać, że jak słuchacze mają jakieś pytania to nie bójcie się, zadajcie je w komentarzu a my o wszystkim opowiemy, tak żeby było wam łatwiej No, oby, oby, na razie dostaliśmy jeden głos słuchacza z Anglii zobaczymy, czy ktoś z Polski odważy się coś, coś powiedzieć. Ja wiem, że sporo osób nas słucha, bo każdego odcinka słucha no, około 150 osób i ta ilość rośnie z każdym tygodniem, także pozdrawiamy naszych słuchaczy. Jak chcecie, to się odzywajcie, bo nasz kontakt może być obustronny. Okej, okay. no to w zasadzie byłoby na tyle. Okej, okay, dzięki. No, pozdrawiamy. pozdrawiamy i do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.